I jadł chleby pokładne, których się nie godziło jeść tylko kapłanom, a dał i tym, którzy z nim byli, do tego rzekł im, Sabat dla człowieka uczyniony, a nie człowiek dla Sabatu. Dlatego syn człowieczy jest panem i Sabatu.